No, rzędu kilkaset złotych. Dla dużych pracodawców być może nie jest to duży koszt, ale już dla małych to okazuje się, że jest to koszt spory. Stworzenie podkarpackiego portalu pracy kosztowało ponad 860 tysięcy złotych. 75% tej sumy pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. To zestawienie po raz kolejny otwiera amerykański Uniwersytet Harvarda. Brytyjskie i amerykańskie uczelnie dominują na liście najlepszych szkół wyższych na świecie. Opublikowało ją pismo Times Higher Education Magazine. Do pierwszej czwórki trafiły jeszcze brytyjskie uniwersytety Cambridge, University College London i Oxford. Wśród najlepszych uczelni amerykańskich także Yale, University, University of Chicago czy Princeton. Listę opracowano uwzględniając takie kryteria jak liczba studentów na jednego pracownika naukowego, liczba studentów zagranicznych, czy liczba publikacji naukowych. Nie brano pod uwagę opinii studentów. Studia to jedno, zdobycie pracy to drugie, a trzecie to zarobki. Okazuje się, że te wciąż wyższe trafiają do mężczyzn. Tak jest w naszym kraju. O tej sprawie będziemy mówić po 18.30, a teraz informacje o pogodzie. Deszczem przywita nas wieczór i noc. Deszcz może padać w całym kraju, napisał pan synoptyk. Na Podlasiu jedynie 4 stopnie, w centrum i na Dolnym Śląsku 7, nad morzem 8, a na Podkarpaciu 12. Jutro w całym kraju przelotny deszcz, nie, przelotny deszcz tylko nad morzem i na Podkarpaciu, a w całym kraju nieco chłodniej. 10 stopni w Białym Stoku, w trójmieście 11 w Warszawie i Poznan